Rozdział 31 Alma przewodzi misji do Zoramitów, którzy odstąpili od Kościoła. Zoramici zaprzeczają przyjściu Chrystusa. Uważają, że jako wybrani przez Boga, tylko oni zostaną zbawieni i czczą Boga, odmawiając tę samą modlitwę. Misjonarze są napełnieni Duchem Świętym. Radość, jaką znajdują w Chrystusie, przesłania cierpienia. Gdy nastąpił kres korychora i Alma otrzymał wiadomość, że Zoramici wykrzywiają drogi Pana, a Zoram ich przywódca nakłania ich, by oddawali cześć niemym bożkom, Alma ponownie był poruszony do głębi serca, widząc niegodziwość tego ludu. Albowiem cierpiał, widząc niegodziwość swego ludu i serce jego przepełniła żałość, gdy dowiedział się, że Zoramici odstąpili od nefitów. I Zoramici zgromadzili się w kraju, który nazwali Antionum, położonym na wschód od Zarachemli. Ich kraj sięgał prawie do wybrzeża i leżał na południe od Jerszon. I na południe Antionum graniczyło z puszczą pełną Lamanitów. I Nefici bardzo się obawiali, że Zoramici nawiążą kontakt z Lamanitami i zadadzą Nefitom wielkie straty. I zważywszy, że nauczanie słowa skłaniało ludzi do sprawiedliwego postępowania i odnosiło większy skutek niż zmuszanie pod groźbą miecza czy jakikolwiek inny sposób, Alma uznał, że winni wypróbować na nich moc słowa Bożego. Wziął więc z sobą Amona, Arona i Omnera, a Chimniemu powierzył pieczę nad kościołem w Zarachemni. i zabrał z sobą tych trzech oraz Amuleka i Zezroma, którzy byli w Melek i dwóch swych synów ale nie zabrał z sobą najstarszego syna o imieniu Helaman. Oto imiona synów, których wziął z sobą, Siblon i Korianton. I są to imiona tych, którzy poszli z nim do Zoramitów nauczać ich słowa. I Zoramici odstąpili od Nefitów, byli więc kiedyś nauczani słowa Bożego. Jednak bardzo zbłądzili, gdyż nie chcieli przestrzegać przykazań Boga ani przepisów prawa Mojżesza. Nie przestrzegali też nakazów Kościoła, aby się codziennie modlić i prosić Boga, by nie ulegli pokusie. W wielu wypadkach wykrzywiali więc drogi Pana i dlatego Alma i jego bracia poszli do ich kraju głosić słowo. I gdy zaszli tam, ku swemu zdziwieniu przekonali się, że Zoramici budowali synagogi i zbierali się w nich jednego dnia w tygodniu, który nazywali Dniem Pana, i tego dnia czcili Boga w sposób nieznany Almi i jego braciom, albowiem mieli na środku synagogi podwyższenie górujące nad głowami ludzi z miejscem tylko dla jednej osoby. I kto chciał czcić Boga, musiał wystąpić, wejść na podwyższenie i wyciągnąwszy ręce ku niebu wołać na głos Święty, Święty Boże, wierzymy, że jesteś Bogiem i wierzymy, że jesteś święty. Wierzymy, że byłeś duchem, że jesteś duchem I zawsze będziesz duchem Święty Boże, wierzymy, że odłączyłeś nas od naszych braci I nie wierzymy w przekazane naszym braciom Tradycje będące rezultatem zdziecinnienia ojców Natomiast wierzymy, że wybrałeś nas na Twe święte dzieci I uczyniłeś nas wiadomym, że nie przyjdzie żaden Chrystus Oto jesteś taki sam wczoraj dzisiaj i na wieki i wybrałeś nas, abyśmy zostali zbawieni podczas gdy wszystkich wokół nas skazałeś w swym gniewie na wtrącenie do piekła i za tę świętość dziękujemy Ci, Boże i dziękujemy Ci, że wybrałeś nas abyśmy nie zostali zwiedzeni niemądrymi tradycjami naszych braci które zobowiązują ich do wiary w Chrystusa co odsuwa ich myśli daleko od Ciebie, nasz Boże ponownie dziękujemy Ci o Boże, że wybrałeś nas i że jesteśmy świętym ludem. Amen. I gdy Alma, jego bracia i synowie usłyszeli tę modlitwę, byli niezmiernie zdumieni, albowiem każdy występował i ofiarowywał tę samą modlitwę. I miejsce to nazywali Ramptom, co oznacza święte podwyższenie. I z tego podwyższenia każdy z nich ofiarowywał tę samą modlitwę do Boga, dziękując swemu Bogu, że ich wybrał i nie zwiódł tradycją ich braci. Dziękowali Mu, że ich serca nie zostały opanowane, by wierzyli w to, co rzekomo miało nastąpić, a o czym ich bracia sami nic nie wiedzieli. I gdy ludzie ci podziękowali Bogu w ten sposób, powracali do swych domów, nie wspominając swego Boga do czasu, gdy się ponownie zgromadzili wokół tego świętego podwyższenia, by mu w ten sam sposób dziękować. I gdy Alma to zobaczył, serce przepełniła mu boleść, bo przekonał się, że ludzie ci stali się niegodziwi i przewrotni. Widział, że pragnieniem ich serca jest złoto, srebro i wszelkie cenne przedmioty. Przekonał się też, że są dumni aż do wychwalania się. I Alma podniósł oczy ku niebu i zawołał – jak długo będziesz, Panie, pozwalał, aby Twoi słudzy żyli tutaj, na ziemi, patrząc na tak wielką niegodziwość pośród ludzi? Oto ci ludzie modlą się do Ciebie, Boże, z sercem pełnym pychy. Modlą się do Ciebie wargami, podczas gdy przepełnia ich duma z tego, co przedstawia wartość tylko dla świata. Spójrz, mój Boże, na ich kosztowne stroje pierścienie, bransolety, ozdoby ze złota i wszystkie kosztowności, którymi się przeozdabiają. One są pragnieniem ich serc, a mimo to wołają do Ciebie. Dziękujemy Ci, Boże, za to, żeś nas wybrał, a innych skazał na zagładę. I mówią, że uczyniłeś im to wiadomym, że Chrystus nie przyjdzie. Jak długo, Panie Boże, będziesz pozwalał na tak wielką niewiarę i zło pośród tego ludu? Daj mi siłę, Panie, abym w swej niemocy mógł to znieść, albowiem dusza moja boleje nad niegodziwością tego ludu i brak mi sił. Moje serce przepełnia smutek. Pociesz mą duszę w Chrystusie, Panie. Dozwól mi, abym miał siłę wytrwać znosząc cierpienia, jakich doznam przez niegodziwość tego ludu. Pociesz mą duszę, Panie, i pobłogosław nam, aby się nam powiodło, mnie i moim współtowarzyszom, którzy są ze mną, Amonowi, Aronowi, Omnerowi, Amulekowi i Zezromowi, jak również moim dwóm synom. Pociesz ich wszystkich, Panie, daj ich duszom pociechę w Chrystusie. Dozwól, aby mieli siłę i mogli znieść cierpienia, którymi zostaną doświadczeni wskutek niegodziwości tego ludu. Pobłogosław nam, Panie, aby się nam powiodło, abyśmy mogli przyprowadzić ich z powrotem do Ciebie dzięki Chrystusowi. Ich dusze są cenne i wielu z nich to nasi bracia. Daj nam więc, Panie, moc i mądrość, abyśmy mogli odzyskać tych naszych braci dla Ciebie. I stało się, że gdy Alma wypowiedział te słowa, nałożył dłonie na wszystkich, którzy z nim byli i gdy nakładał na nich dłonie, wypełniał ich Duch Święty. I po tym rozeszli się, nie troszcząc się o to, co będą jeść, pić, czy też co będą mieli za okrycie. I Pan opiekował się nimi, aby nie głodowali i nie cierpieli pragnienia Dał im także siłę ducha, aby radość jaką znajdowali w Chrystusie przesłaniała cierpienia, by ich nie odczuwali I stało się to zgodnie z modlitwą Almy, ponieważ modlił się z wiarą